Cześć, ja nazywam się Bartek Staniszewski, a to jest kanał Uważenia Piwa, który nazwałem 314WO.pl, to będzie domena, tam jest mój blog. 314 to jest liczba Pi, także wiadomo co dalej. Dziś mamy 24 stycznia 2021 roku, godzina 11 prawie, za dwie. Jak widzieliście, ześrutowałem już sód, <śmiech> włączyłem palnik pod, yy, pod garnkiem. I teraz będę. Yy, I co, co dzisiaj ważę? Dzisiaj ważę takie piwo sobie po prostu yy, relaksacyjne. Yy, to będzie znowu Belgian Blond yy, czy Belgian Pale Ale. Yy. Bo, bo mam taką gęstwę z poprzedniego piwa, ale będzie prostszy pod względem zasypu, bo tylko słód pale ale. Za to będzie, będą chmiele amerykańskie, Cascade, y, Cascade i Amarillo, bo takie chmiele mam. Receptury nie było, y, tym razem odcinka z recepturą, no bo, bo ją robiłem przed chwilą właściwie na kolanie. Tak jak mówię, jest to piwo takie relaksacyjne, takie bardziej po to, żeby sobie uważać piwo, bo, bo lubię. Cóż, zapraszam do, do oglądania dalszych perypetii, a może tym razem nie. Aha, właśnie, co zmieniłem. Ześrutowałem drobniej słód, więc zobaczymy, może to wpłynie na tą wydajność, którą sobie ostatnio nie za bardzo radzę, a druga rzecz to przestałem się z nią, z tą wydajnością wojować i ustawiłem w Beersmith, że wydajność moja jest po prostu niższa. W związku z tym w zasadzie dokonałem dwóch zmian, które, które jeśli, jeśli ta zmiana z, z drobniej śrutowanym słodem nie przyniesie rezultatu to po prostu będę miał takie piwo jak w recepturze, a jeśli przyniesie rezultat, to będę go miał albo więcej, albo, albo takie tęższe. Zacieranie, zacieranie na, na wytrawnie, tak bym chciał zacząć to piwo. No i cóż, uważam, że, że połączenie belgijskiej drożdży z, amerykańskim, z chmielem aromatycznym, takim amerykańskim, z amerykańskimi chmielami, to, to chyba dobry pomysł, także sprawdzimy to. Sprawdzę to. To na chwilę, na razie i do zobaczenia za chwilę. Trochę jest więcej tej temperatury niż 64, no, znacznie więcej 67, ale zostawię y, uchylony znaczy po prostu otwarty garnek, y, więc ta temperatura no, w miarę stosunkowo szybciej powinna się obniżyć. A jak nie to będzie na słodko, a nie na wytrawnie. E, tak, 24 24 stycznia, godzina w pół do 12. Ja dzisiaj ważę 44 swoje piwo. E, a imię jego 44. Nie, no imię jego będzie Amerykanin w Brukseli, ponieważ to będzie piwo y, na, y, fermentowane belgijskimi drożdżami, ale z amerykańskimi chmielami. Dobra, to na razie idę na kawę. Barka 44. Dzień wrażenia. Godzina 12:36. Godzina 12:36. Koniec. Kuźwa, nie koniec. Wyłączyłem palnik, a przecież masz no No, to koniec pierwszej przerwy. A ja muszę teraz robić drugą. Znaczy, teraz podgrzewam do 75, czy tam do 72, zaraz, receptury. do receptury, do, do, do, do, do, 75, do 75 i y, marszał. Znaczy, no, 10 minut i, i przelewam do, y, do filtratora. Jest godzina 13.03 i teraz to już naprawdę jest koniec, koniec zacierania. I teraz, właśnie uwaga, przeniosę, przeniosę to, co do tutaj do filtratora. No i za chwilę zacznę wysładzanie. To y, dzisiaj tak będę chyba tylko dokumentował. Tak sobie siedzę tu i się relaksuję. Ale jeszcze będę, będę coś gadał, jeszcze piwko wypiję. No. Rozpoczynam wysładzanie na 13:30. Rozpoczynam wysładzanie. Um... O o... Dobra. Tak, tak wygląda. No, tak wygląda skonfigurowana przestrzeń do wysładzania. No i wiadomo, jak zwykle dwa pierwsze litry z powrotem wrócą do, do filtratora. i tak dalej, i tak dalej. Potrzebne mi są trzy takie garnki. No, idę grzać następne. A piwo mam, piwo mam dzisiaj całkiem tematyczne, bo to jest yy, Timecja Blond, czyli <grymne> polskie piwo klasztorne. Tak, małe literki, ja już zaczynam mieć słaby wzrok, spróbuję tylko najważniejsze parametry. 5 i 7 alkoholu. Nie widzę, nie widzę stężenia, znaczy nie widzę gęstości. W każdym razie fermentowane belgijskimi drożdżami jakimiś nienapisane jakimi Słód jęczmienny, pszeniczny, chmiel, słód, skórki świeżej pomarańczy no ciekawe. Świeżej świeżej tak. No nie widzę, nie widzę jaki jaki był. Dobra. 5-7 alkoholu no to myślę, że. Mogła to być 12, 13, maks. 14 piana taka sobie sycząca ładna, czy ładna, ale chyba szybko zniknie bardzo klarowna. Wytrawne, orzeźwiające, mało belgijskie, trochę, trochę czuć tymi belgami, ale tak sobie, no, już pra, piana prawie zniknęła, słaba, bo na belgijskich piwach powinna się utrzymywać taka czapa białej, gęstej piany. Dobre na, na takie po prostu popicie. Zwykłe, takie bym powiedział bardziej zwykłe niż degustacyjne. Ale bardzo przyjemne. spoko. Jakby mi wyszło takie y, piwo moje, no to będę zadowolony. E, tymczasem brzeczka przednia miała 22 briks, co chyba zapowiada koniec problemów z wydajnością, 22 Bricks to bardzo tęgo, dawno już nie widziałem takiej liczby. Mam nadzieję, że, że to oznacza, że znalazłem przyczynę, bo tym razem ześrutowałem naprawdę no, drobno, dużo drobniej niż zwykle. No i wygląda na to, że to, że to może być to. Mam już wysłodzone 12,5 litra i, i so, dalej sobie ciurka zobaczymy jak dalej no mam, liczę na to, że tym razem naprawdę się z tą wydajnością udało i że piwa powstanie dużo albo, albo tęgie no raczej wolałbym dużo niż tęgie coś tam chyba stanęło. nie, ładnie sobie powoli leci Dobra, dużo pilnowania, ponieważ wodę grzeje gdzie indziej niż, niż teraz jestem. Tu pilnuję, żeby mi się nie wylało na podłogę. Tam pilnuję temperatury tej wody do wysładzania. Więc, więc teraz taki dynamiczny okres. No. Taki, tak jak całe ważenie piwa, to trochę pasjonujące jak obserwowanie schnącej farby na ścianie. To tak ten czas. Wysładzania, przynajmniej w moich warunkach Taki dosyć taki no, no po prostu No przynajmniej jak wyścigi żółwi No i wraca wydajność Wraca wydajność W tej chwili zacząłem już podgrzewać Podgrzewać do gotowania Jest godzina 14.38 A moja wydajność jest taka 27 litrów o gęstości prawie że 15 plato, tak. co oznacza wydajność zacierania na poziomie 70% bez mała, 74% wydajność zacierania. Więc wydajność wraca do, do swoich normalnych odczytów, do takich prawdziwych, takich jak miałem kiedyś. No bardzo się cieszę, bo to oznacza, że chyba znalazłem y, przyczynę y, te, tej, tego spadku, po prostu źle śrutowałem. Super, super, bo to oznacza 27, y, 27 litrów, no kuźwa, no jak po chmieleniu, po, po tych odpadach no, na pewno będę miał powyżej 20 litrów, no a to jest to jest coś, w co, w co zwykle po prostu celuję, żeby mieć 20 litrów, 20 litrów piwa. Sorry, tak się kręcę i nie wiem, pewnie świecę w oczy, ale kamerze w zasadzie. No dobrze, to ja teraz mam tak. Zanim to się doprowadzi do wrzenia, a od wrzenia jeszcze 60 minut, a ja muszę tak. Pomyć, podezynfekować fermentor. Co jeszcze? E, pozbyć, się, pozbyć się z filtratora. A tak ciepło, tak mi się ciepło zrobiło tutaj w tym garażu. Nie wiem, czy to kwestia tego podekscytowania związanego z sukcesem z wydajnością, czy po prostu tak się tutaj zrobiło ciepło od tego gotowania. W każdym razie jest nie ciepło. Także dezynfekcja po filtrator muszę doprowadzić do porządku, czyli go tam umyć, pozbyć się z niego tego młuta. Tak się rozglądam, co jeszcze. Już chyba. Na, na razie tyle, znaczy już, to też niebanalne rzeczy, bo yy, zimna woda. Dobra do zobaczenia za chwilę. No dobrze, szanowni Państwo, mamy godzinę 15:18. Brzeczka już prawie, nie wiem czy to widać przez tą yy, mgłę, ale już, yy, no już, można powiedzieć, że prawie bulgocze, prawie bulgocze. Ja mam przygotowane już tutaj pierwszą dawkę chmielu i to jest yy, 30 gram. 28, bo to jakieś uncje były, 28 gram Independent Blend, który dostałem puch, dawno temu na festiwalu piwowarów domowych był przechowywany w zamrażarce, jest już stary, no ale, ale, myślę, że wszystko z nim w porządku. I 25 gram chmielu amarillo i to wrzucę, jak już uznam, że brzeczka wrze, a ona właściwie może już wrze. No jeszcze dajmy. Jej kilka słów na Dobrze, ta przerwa to było koniec baterii. Mam. Zobaczymy, podłączyłem do powerbanka kamerę, zobaczymy czy jest w stanie ładować szybciej niż, niż ja wyczerpuję. Włączyłem już stoper, czyli brzeczka wrze. Jeszcze i za 10 minut, za 9 już w tej chwili wrzucę tą ten chmiel, o którym mówiłem i mam nadzieję, że to się jeszcze nagrało. W każdym razie na wszelki wypadek powtarzam, to jest 28 gram independent blend, czy to independence blend. Ja mam tutaj jeszcze, mało sobie nie wysypałem, takie coś. Independence blend, to jest jakaś, jakaś mieszanka, ale w sumie nie wiem jaka nie doczytałem się tutaj na Nie doczytałem się tutaj na, na, na tym opakowaniu. No cóż ale to jest 4,7 kwasu, więc chmiel dosyć mało goryczkowy. do tego 25gram amarillo, czyli to, jest, czyli to będzie ta dawka na 60 minut na, na goryczkę, no jakby nie było, wrzuciłem chmiel taki mało goryczkowy na goryczkę, no ale w sumie to chciałem się go już pozbyć i, i tyle, a że mam go na tyle niedużo, że, że tak nie bardzo na aromat, do jakiegoś chpiwa tak naprawdę by się przydał do single hop'a, ale za mało go mam do single hop'a, bo do single hop'a żeby było wiadomo co to jest, no. No dobra, czekam za, za chwilę. Wrzucam to za 7 minut, już wrzucam to, ten chmiel. A, a tymczasem niech kamera się ładuje. Mamy godzinę 16.15 jeszcze 15 minut gotowania. Przed chwilą do, do kociołka. O, tak on wygląda. Trafiło 25 gram chmielu Cascade. Także już blisko, bardzo fajny dzień, bardzo do tej pory tfu, tfu, tfu, na psa urok i tak dalej. Bardzo dobry dzień, <śmiech> wszystko mi się pięknie udaje, ta wydajność mnie bardzo, bardzo nastroiła. Dobra, nie będę chodził, bo potem słychać to szuranie. Yy, ta wydajność bardzo nastroiła mnie tak... Yy. No, no, do, dobry humor. No i, i sobie ważę to piwo. Bardzo proste. Nie podawałem receptury, bo, ale, ale może tak, żeby, żeby tradycji stało się zadość. W zasadzie piwo z, tylko z pale ale, ze słodu pale ale, 7 kg. 7? 7. Co w gruncie rzeczy można powiedzieć, że. Nawet bym powiedział nieco za dużo, ale tak jak mówię, bałem się o tą wydajność, a okazało się, że, że wygrałem. Także 7 kg Pale Ale no i, i, i koniec i tyle. I reszta to, to chmiele. Chmiele w trzech dawkach, na 60 minut ten taki blend Independence Blend i, i, i Amarillo poszło, potem na 15 minut Cascade i na na 0 minut, czyli wyłączę palnik i wrzucę wtedy 25 gram, a tak naprawdę tyle, ile tam zostało. 25 gram Cascade i 25 gram Amarillo. I stąd taki będzie amerykański belg. belg amerykański belg, czyli Amerykanin w Brukseli. Taki film był Amerykanin w Paryżu. Stary, no cóż. A to będzie Amerykanin w Brukseli. Za chwilę, za chwilę, za, za 6,5 minuty w, wkładam do, do brzeczki chłodnicę, żeby się odkaziła w, tym, w tej gotującej brzeczce. Uszczelniłem ją w końcu po 44 warkach. Uszczelniłem chłodnicę. No nie wiem, może nie po 44, bo nie, jest, nie jestem pewien, czy na samym początku, czy w pierwszych warkach ją miałem, ale... W, ale no, niech będzie. Po 44 warkach uszczelniłem chłodnicę i przekonam się, jak, jak skutecznie. Po prostu silikonem e, zapaćkałem ta, to miejsce, z którego, z którego kapało. Dobra, do zobaczenia i usłyszenia za chwilę. Godzina. Dobra, godzina 16.30, koniec gotowania rozpoczęło się chłodzenie. Właśnie patrzę na moje uszczelnienie, które nie działa. Dalej kapie nie wiem, muszę to zrobić, po prostu wydaje mi się po prostu bardziej starannie. Przed chwilą wsypałem ostatnią dawkę chmielu, wyłączyłem palnik. Tak to wygląda. Rozpoczęło się chłodzenie. Tutaj, tutaj mam gęstwę z poprzedniego piwa, jak widać ona się pięknie rozwarstwiła na trzy, na trzy warstwy, ale pięknie tylko częściowo, bo gdzieś tutaj wygląda to trochę inaczej. No. W każdym razie dobra, muszę, muszę pilnować tego chłodzenia, muszę mieszać, żeby to się szybciej schłodziło. Także znowu wyłączam kamerę na chwilę. Uff, za 15.17. Brzeczka schłodzona. E, w tej chwili ją wprowadziłem w Wir. O. Ktoś w internecie konkretnie, nie pamiętam jak ma na imię ten, ten człowiek, ale e, też na YouTubie, Browar Lichtus. Jeden z kanałów, których, których, które sobie oglądam o ważeniu piwa, powiedział, że w ten sposób oddziela chmielinę, zobaczymy. Ja też spróbuję w ten sposób, czyli zrobiłem ten Whirlpool, powinny się chmieliny zebrać na, na środku, ale oprócz tego będę przelewał przez Hop Spider, co powinno Spowodować, że większość, a właściwie wszystkie, no większość tych, tego chmielu powinna zostać w brzeczce. No dobrze, to na chwilę znowu, na chwilę znowu, na razie. Tak, na pewno. Tak, a muszę przynieść te takie do robota kuchennego, te takie. Te wirniki, no, do, bo będę brzeczkę na powierzchni, a muszę je odkazić. Kończę ten film. Kończy się dzień ważenia 44 warki. Już co ja miałem sprawdzić. Mam. dwadzieścia i litra piwa to zlewanie nie za bardzo mi się podobało to zlewanie z, z, z tego grypula. Nie, nie było to zbyt wydajne no w każdym razie mam wow, karamba 175 i 17 pół, i bricks już od razu wprowadzę to do, do programu, do receptury. Yy, tu. Zmierzona gęstość początkowa. 17,6 A objętość, zmierzona wielkość barki 20, 21, tak, i tym samym, gdzie tu jest wydajność całkowita, wydajność ważenia, no, 70% jak w morpnie, wyliczona wydajność 68,8, no to to już jest, to już jest, jestem zadowolony, tak ma być, no Te, okolicach 70, było, było znacznie gorzej. E, cóż, może teraz na statyw, bo ja będę wkład, wrzucał drożdże. Zobaczymy, jak one się oddzielą. Ta, ta warstwa tych ładnych, żywych drożdży od, tej, od, od tych brzydkich. Postarałem się zaczerpnąć tylko tą najbardziej, yy, najjaśniejszą część. No i teraz na powietrzanie. Dobrze i tym oto optymistycznym, bardzo optymistycznym akcentem 17.20 kończy się dzień ważenia dla Was, bo ja muszę posprzątać bałagan. Ale y, zadowolony jestem, zadowolony jestem przede wszystkim przełom w temacie wydajności. Y, I cóż, teraz y, to piwo pewnie będzie fermentowało jak zwykle za długo, czyli jakieś pewnie 4 tygodnie. Y, znaczy nie, nie tyle za długo, co, co ja jakoś tak przeciągam tą fermentację, bo, no bo czas e, poświęcam, nie, nie mam czasu na to, żeby tam zająć się e, wcześniej. Poza tym e, wolę przeciągnąć fermentację niż jej nie, nie dociągnąć. E, fermentor trafia do mieszkania, ponieważ drożdże belgijskie te m, lubią stosunkowo wysoką temperaturę więc taką temperaturę pokojową, a nie tutaj nie tutaj tą garażową. No dobra. Tak jak oglądaliście 314wo.pl, ja nazywam się Bartek Staniszewski. Obejrzeliście moją relację zważenia 44 warki. Ponownie belgijskie piwo tym razem z chmielone amerykańskimi chmielami. Do zobaczenia do usłyszenia. Na razie, cześć. Był, mieliśmy jaki? 24 stycznia, godzina 17:20, koniec. Przepraszam, cześć.